Ignition sequence has started. Six, five, four, three. Rok 1969 zapisał się w historii ludzkości kosmicznym wydarzeniem. Neil Armstrong już stoi, stoi, na ziemi, stoi na ziemi księżycowej. Na gruncie, na gruncie, na gruncie. Na gruncie księżycowym. Lekko pochylony. Pierwsze kroki człowieka na księżyc. One w lipcu pierwszy człowiek, Amerykanin, stanął na Księżycu. Początek 1969 roku zdominowały jednak pomarcowe procesy komandosów, studenckiej grupy kontestatorów. 7 grudnia 1970 roku Polska i NRF podpisały w Warszawie układ o normalizacji stosunków. Co przerwali pracę, mówi wicepremier Stanisław Kociołek. Obiektywnie stworzyli warunki dla zajść ulicznych. Między 14 a 22 grudnia robotnicy odpowiedzieli strajkami i manifestacjami na zapowiedziane właśnie przez władze podwyżki cen artykułów przemysłowych i spożywczych. Najostrzej zareagowali robotnicy Wybrzeża. gdy Gdyni strzelano do udających się do pracy stoczniowców. Chłopcy, stoczniowcy, pomścicie, druha Janek Wiśniewski padł...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 W historii Polski odnotowano, że 4 stycznia 1969 roku profesor Jan Moll jako pierwszy Polak przeszczepił serce. To było 13 miesięcy po tym, kiedy pierwszy w historii dokonał tego w kapsztadzie profesor Christian Barnard. Początek tego roku zdominowały jednak pomarcowe procesy komandosów i wyroki więzienia m.in. dla Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Adama Michnika, Barbary Toruńczyk, Henryka Schleifera. Z kolei luty 1970 roku to początek negocjacji polsko zachodnio niemieckich w sprawie normalizacji stosunków, ale również wyroki w pokazowym procesie taterników. Macieja Kozłowskiego, Jakuba Karpińskiego, Krzysztofa Szymborskiego, Małgorzaty Szpakowskiej, Marii Tworkowskiej. Grupy oskarżanej o przekazywanie materiałów szkalujących PRL za granicę i kolportaż nielegalnych wydawnictw przemycanych z zachodu do Polski przez Tatry. Wypracowana przez Gomułkę odwilż w stosunkach z zachodnimi Niemcami. 7 grudnia 1970 roku Polska i NRF podpisały w Warszawie układ o normalizacji stosunków. Niemcy uznały granice na Odrze i Nysie Łżyckiej. Odrzuciły doktrynę Hallsteina, nieuznawania NRD i zrywania stosunków z państwami, które z NRD stosunki nawiązały. To był sukces polityki zagranicznej pierwszego sekretarza. Między 14 a 22 grudnia robotnicy odpowiedzieli strajkami i manifestacjami na zapowiedziane właśnie przez władze podwyżki cen artykułów przemysłowych i spożywczych. Najostrzej zareagowali robotnicy Wybrzeża. Gomułka zamiast rozmów ze strajkującymi podjął decyzję o użyciu broni. Podczas masakry w Gdyni strzelano do udających się do pracy stoczniowców, mimo że o powrót do pracy zaapelował wicepremier Stanisław Kociołek. W wyniku kilkudniowych starć w różnych miastach polskich byli zabici, ranni, zatrzymano blisko 3000 tysiące osób. Wydarzenia grudniowe zmobilizowały przeciwników Gomułki do pozbawienia go władzy, co poparła Moskwa. Pierwszym sekretarzem został Edward Gierek, który obsadził najwyższe stanowiska partyjne i państwowe nowymi ludźmi. Wśród nich byli Babiuch, Jaroszewicz, Moczar. Cyrankiewicz przestał być premierem, ale został przewodniczącym Rady Państwa. W latach 1969-70 zapisały się w naszej historii słynny rejs Leonida Teligi dookoła świata. Ukończenie wielotomowego słownika języka polskiego. Drugie miejsce Ryszarda Szurkowskiego, pierwszy raz startującego w wyścigu pokoju. Uruchomienie drugiego programu telewizji polskiej, premiery filmów Rejs, Pan Wołodyjowski oraz dyskusja wokół pamiętnika z powstania warszawskiego poety Mirona Białoszewskiego. Lata 1969-70 to także miesiące niespotykanej kumulacji tragicznych wypadków śmiertelnych wśród znaczących postaci świata kultury. Odeszli językoznawca Zenon Klemensiewicz, muzyk Krzysztof Komeda, pisarz Marek Łasko, aktor Bogumił Kobiela. Cudowny, Na pewno będzie zachwycone. Jak to się nazywa? Mort. Zwiędłe liście, kompozycja kostny, panie. Wystarczy prezesie. Panie prezesie. Dziś będziemy mówili o miesiącach, które były początkiem końca Władysława Gomułki. Wydawało się, panie profesorze, że wyszedł on obronną ręką z wydarzeń 1968 roku. Czy zatem wierzono, że uda się pozbawić go władzy? Co prawda Gomułce udało się utrzymać cugle władzy w swoich rękach. Ale widać było, że trzyma jest słabiej, że ujawnili się już i nie mogli zostać nawet za to ukarani potencjalni kandydaci do spadku po nim. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Edwarda Gierka, którego nazwisko skandowano obok nazwiska Gomułki na masowych wiecach poparcia dla władzy perelowskiej. A więc niejako wskazywano oddolnie, bez zgody samego Gomułki, że może być ktoś inny na czele tego całego systemu władzy. Oczywiście Gomułka zdawał sobie z tego sprawę, ale skoncentrowany był w 1969-1970 roku. Nie tylko na tej grze o utrzymanie absolutnej dominacji w aparacie partyjno-państwowym Polski Ludowej. Był skoncentrowany także na rzeczywistym dziele swojego życia politycznego, to znaczy na doprowadzeniu do szczęśliwego końca kwestie usankcjonowania granicy zachodniej Polski, nie tylko ze strony NRD. I nie tylko ze strony Moskwy, co było oczywiście ważne, ale mogło się zmienić w momencie, kiedy główny ośrodek niemiecki, czyli Republika Federalna Niemiec, wtedy jeszcze w naszej nomenklaturze nazywana Niemiecką Republiką Federalną, nrf nie pogodziłaby się z granicą na odrzejny Oto właśnie, by uzyskać takie pogodzenie. Na papierze deklarację, że Bonn, czyli stolica NRF, uznaje. Zachodnią granicę Polski. Gomułka zabiegał z niezwykłą konsekwencją i rzeczywiście te zabiegi, poczucie triumfu z chwilą uwieńczenia ich sukcesem wpłynęło na to, że Gomułka nie docenił spraw wewnętrznych, o których pani redaktor wspomniała i te dwa wielkie tematy. Polityczne, a więc ten, który kończy się w grudniu 70. roku masowymi protestami, rzezią robotników i usunięciem Gomułki oraz kwestia uznania zachodniej granicy polskiej niewątpliwie stanowią polityczną kanwę całego tego dwulecia, lat 69-70. Co nie znaczy, słusznie pani redaktor przypomniała, że ludzie żyli tylko tym. Ludzie żyli życiem codziennym, życiem, w którym przybywało kłopotów z zakupem mięsa, były coraz większe kolejki po coraz bardziej podstawowe artykuły spożywcze, po masło, po mięso. Gomułka ciągle wzywał do oszczędności, do zdrowego trybu życia. No Dzisiaj to rozumiemy, akceptujemy troski o zdrowie, ale Gomułce nie chodziło rzecz jasna o zdrowie i ówczesne społeczeństwo nie traktowało jego apeli, by do bezmięsnego poniedziałku dołączyć jeszcze może jakąś środę czy czwartek, jakiś drugi dzień, w którym nie będziemy jedli mięsa by zastępować tłuszcze, zwierzęce, do których była przyzwyczajona brać konsumencka w Polsce, czyli masło sztucznymi produktami, margaryną, której coraz mniej było przypominającego masło czy naturalne tłuszcze smaku, a coraz więcej chemii budzącej raczej niesmak i obrzydzenie. Tego rodzaju doświadczenia może były ważniejsze dla milionów Polaków od emocji politycznych czy geopolitycznych tym bardziej. A jeszcze do tego to o czym również pani redaktor wspomniała kwestie kultury. Czy nie było szczególnie ważnym wydarzeniem 69 roku premiera filmu Pan Wołodiowski. Sam oczywiście jako chłopiec pamiętam swoje niesłychane przejęcie właśnie tym filmem jako dziewięciolatek arcydzieło Wyobraźni historycznej pisarza, który przecież nie był ulubieńcem PRL-u, nazwijmy to najdelikatniej, Henryka Sienkiewicza, zostaje sfilmowana w swojej stosunkowo najbezpieczniejszej politycznie w PRL-u części, czyli tej, która dotyczy konfliktu z Turkami a nie powiedzmy z kozakami Hetmana Chmielnickiego czy z Chowańskim w Potopie to właśnie, że mogła się pojawić ekranizacja i to tak efektowna tak udana, bo trzeba powiedzieć, że to film pod wieloma względami wybitny, może najwybitniejszy z kolejnych później nakręcanych ekranizacji przez Jerzego Hefmana kolejnych części trylogii także śmierć Bogumiła Kobieli uwielbianego i rzeczywiście absolutnie genialnego aktora komediowego, tragiczna, absurdalna śmierć w wypadku samochodowym, czy tragedia katastrofy lotniczej pod zawoją, o której wspomniała pani redaktor Mimochodem, mówiąc o śmierci wybitnego językoznawcy Zenona Klemensiewicza. Jestem przekonany, że owocność pomocy, jaką może dać Esperanto rozwojowi nauki jest wielka. A dla narodów, jak nasz, które nie mają tego szczęścia, żeby jego język był powszechniej znany i używany, właśnie język międzynarodowy przedstawia szczególniejszą wartość. Dlaczego w ogóle śmierć językoznawcy mogłaby obchodzić Polaków, nie jest to profesja akademicka, która budzi dzisiaj może jakieś szczególne emocje. Zenon Klemensiewicz, przypomnijmy, miał stałą audycję telewizyjną. Każdy, kto miał telewizor, miał w swoim okienku Zenona Klemensiewicza, wygłaszającego swoje pogadanki o języku polskim. Można by powiedzieć, że był celebrytą owych czasów. To był poważny profesor starej przedwojennej szkoły, więc tak bym go nie chciał nazwać, ale de facto taką rolę spełniał, no skoro był jeden program telewizji, a on akurat jako jeden z bardzo niewielu przedstawicieli środowisk akademickich mógł w tymże okienku właśnie się pojawiać. A więc te wydarzenia, które pani redaktor przywołała obok tych wielkich wydarzeń politycznych, bardzo cieszę się, że zostały tutaj przypomniane, bo one wydają mi się nie mniej ważne dla pamięci o realnych doświadczeniach tamtego czasu. Może także warto jeszcze o odchodzeniu ludzi starszego pokolenia, symbolizujących epokę, która już odchodziła w przeszłość. Kazimierza Wierzyńskiego, także nazwisko Witolda Gombrowicza, obaj zmarli w 1969 roku. Czy nazwiska ludzi kojarzonych z najważniejszymi wydarzeniami II Rzeczpospolitej, walki o niepodległość jeszcze wcześniej, a potem II wojny światowej. Kazimierz Sosnkowski czy Władysław Anders, czy znów z literatów Jerzy Szaniawski zmarły w marcu 1970 roku, autor cudownych dramatów i opowiadań profesora Tutki, czy Roman Ingarden, wielki, największy chyba Obok Władysława Tatarkiewicza, filozof w powojennej Polsce uczenia Admunda Husserla, to odchodzenie tego pokolenia pokazuje pewnego rodzaju zmianę. Na miejsce Gombrowicza, Wierzyńskiego wschodzi sława i znaczenie społeczne także innego wielkiego poety Zbigniewa Herberta. To są już czasy, kiedy kilka jego tomików ma, jak to dzisiaj nazywamy, wymiar kultowy w odbiorze społecznym, choć jeszcze do pana kogito wydanego w 1974 roku jest jeszcze troszkę czasu. To jest moment, kiedy właśnie wspomniany przez panią redaktor Miron Białoszewski wyznacza jakby drugie bardzo ważne skrzydło masowego, dzisiaj trudnego do wyobrażenia, odbioru społecznego polskiej poezji. Czy dzisiaj to migi poetyckie są wydarzeniami? Wtedy były naprawdę nie tylko dyskutowana bardzo niepoetycka książka Białoszewskiego, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Pierwsze jego epickie dzieło. Tak, i na pewno najważniejszy, no bardzo specyficzny zapis doświadczenia cywila z powstania warszawskiego. Cała groza widziana z perspektywy kogoś, kto nie walczy o wolność i niepodległość, ale walczy o przetrwanie w tym zupełnie upiornym czasie i momencie. Koło drzwi stała beka pełna wody na wypadek pożaru. Woda była nie za świeża już 7 sierpnia, co dało potem pole do smrodu, kłótni i zmian wody w bece metodą potokową. Drzwi były na korytarze, półpiwnice, przejścia z kuchniami, kozami, o które baby zaraz się kłóciły, a mężowi się zaraz pobili siekierami. Drugie siekiery w tym powstaniu. I z tego zrodziła się gorąca dyskusja o sens powstania. Tak, a raczej odnowienie tej dyskusji, bo ona właściwie od 1944 roku trwa i znawiana jest przy rozmaitych okazjach, takich właśnie jak wydanie pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Wznawiana jest co kilka lat, czy to w związku z kolejnymi rocznicami, czy to przy okazji właśnie jakichś ważnych książek, które wsadzają kij w to polskie historyczne mrowisko. Radio Wolna Europa. Głos wolnej polski. Panie profesorze, ale przyzna pan, że sytuacja polityczna była głównym obszarem zainteresowania. Stacji zagranicznych, tego wolnego słowa, które miało docierać do Polski i przekazywać treści, których nie znalazło się w przekazach perelowskich. No właśnie, informowano o procesach komandosów, informowano o pokazowym procesie taterników. To bardzo interesowało polskich odbiorców. Nie wiem, czy słowo bardzo jest tutaj adekwatne. To jest rzecz trudna do ustalenia. Skala zainteresowania słuchaczy Radia Wolna Europa poszczególnymi wydarzeniami, bo to jednak głównie rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa zyskała dominującą pozycję na rynku, jeśli można tak powiedzieć, nielegalnych źródeł informacji o sytuacji społecznej, politycznej i kulturalnej w Polsce. Można śmiało powiedzieć, że setki tysięcy, a może nawet miliony ludzi odbierało za pośrednictwem tej rozgłośni, pomimo jej zagłuszania przez Ubeckie zagłuszarki, alternatywny obraz rzeczywistości w stosunku do tego, który tworzyła Trybuna Ludu czy inne organy koncernu Prasa, Książka, Ruch. Skala informacji przekazywanych przez wolną Europę, na drugim miejscu chyba głos Ameryki, była bardzo szeroka. I oczywiście procesy najpierw w 1969 roku, tak zwanych komandosów, czyli środowiska młodzieżowych kontestatorów polityki Gomułki, wywodzących się z rodzin należących jakoś do tej elity komunistycznej w powojennej Polsce i biorących aktywny udział w tej opozycji wewnątrzpartyjnej w początku lat 60., najpierw przy Klubie Krzywego Koła, potem utworzonym przez Adama Michnika Klubie Poszukiwaczy Sprzeczności. Te środowiska i nieco starsze od nich, o kilka czy kilkanaście lat postacie Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, także osądzonych na 3,5 roku więzienia w procesie w styczniu 1969 roku. Te środowiska tak zwanych komandosów, nazwa wywodziła się ze swoistej roli, jaką odgrywali przedstawiciele tego młodego Środowiska wchodzący na rozmaite zebrania partyjne i zakłócająca spokojne, zaplanowane przez Gomułkowskich towarzyszy obrady trudnymi pytaniami. Spadali właśnie jak komandosi na te rytualne obrady podstawowych organizacji partyjnych czy innych gremiów. Ci młodzi niepokorni wywodzący się ze środowisk komunistycznych zostali także surowo ukarani wyrokami z lutego 1969 roku obogada Mamichnika znaleźli się tam wśród skazanych Barbara Toryńczyk, Henryk Schleifer, później Teresa Bogudzka, Irena Grodzińska, Irena Lasota czy Eugeniusz Smolar. Sam fakt, że proces ma charakter polityczny. Musiał budzić zainteresowanie kryzysu reżimu, przeciwko któremu odwracają się jego własne dzieci. To budziło nadzieję tych, którzy niekoniecznie identyfikowali się z programem reformy komunizmu czy ulepszania socjalizmu, ale po prostu chcieli więcej wolności w Polsce i cieszyli się z tego, że widać kryzys całego systemu, skoro dzieci partyjnych aparatczyków odwracają się także przeciw niemu i zostają osądzone surowo za swój protest. Inny wymiar miała oczywiście sprawa Taterników, uwieńczona w lutym 70. roku procesem. Pokazowym procesem. Tak, chodziło o to, żeby odstręczyć... Obywateli od jakichkolwiek form współpracy, współdziałania z paryską kulturą szerzej z ośrodkami emigracyjnymi, kulturalnymi czy politycznymi. Tu bowiem chodziło o grupę młodych ludzi, która właśnie poprzez tatry, stąd nazwa nadana tej grupie taterników, przewoziła szmuglowała bibułę drukowaną właśnie na cienkim papierze wersję książek emigracyjnych lub numerów paryskiej kultury czy zeszytów historycznych wydawanych także przez ośrodek Jerzego Giedroycia I o to chodziło władzy komunistycznej, władzy gomułkowskiej, żeby pokazać, że tego rodzaju działalność będzie bezwzględnie piętnowana. Władza musi zachować monopol informacyjny, żadnych kontaktów z ośrodkiem rywalizującym niejako, tak patrzył na to Gomułka, w walce o koncepcję polityczną dla Polski, a niewątpliwie takie ambicje miał Jerzy Giedrojc i jego kultura, by tworzyć alternatywny wobec Warszawy, wobec Gomułki. Program polityczny dla Polski to Gomułkę właśnie najbardziej irytowało, to doprowadzało go do furii i dlatego chciał szczególnie ostro piętnować tych, którzy pomagali Giedroyciowi, którzy chcieli ten kanał dostępu wolnej myśli, niezależnej myśli z Paryża, z emigracji do Polski udrożnić. Czołową rolę, jak wiadomo, z tej grupy odegra w późniejszej historii Polski Jakub Karpiński, przede wszystkim znakomity najpierw analityk całego systemu komunistycznego w swoich tekstach. No a potem jeden z czołowych doradców, czy inspiratorów Solidarności. Dziś mówimy o latach 1969-70. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia Żywa We wstępnym oświadczeniu kanclerz Willy Brandt podkreślił m.in. Postawiliśmy sobie za cel porządkowanie spraw pozostawionych przez wojnę po to, by zabezpieczyć pokój. Podpisany układ stanowi przesłankę polepszenia i rozszerzenia stosunków między obu państwami. Rząd federalny będzie dokładał wysiłków, aby podczas ratyfikacji w Bundestagu uzyskał on jak najszersze poparcie. Jestem przekonany, że jest to możliwe. Premier Cyrankiewicz stwierdził. Układ ten jest wspólnym naszym zwycięstwem nad przeszłością. Musi się okazać jeszcze w praktyce takim zwycięstwem sprawy pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Gomułka starał się od lat o to, co stało się 7 grudnia 1970 roku, kiedy Polska i NRF, Niemiecka Republika Federalna podpisały w Warszawie układ o normalizacji stosunków. Czy Gomułka mógł nie zdążyć z podpisaniem takiego układu przed odebraniem mu władzy? Następstwo logiczne tych wydarzeń jest ściśle zbieżne z następstwem chronologicznym. Gomułka odczuwał uwieńczenie, czy odbierał uwieńczenie swoich wieloletnich starań o formalne uznanie granicy zachodniej Polski, jako sukces tak duży, że pozwoliło mu to niejako osłabić czujność w polityce wewnętrznej i zdecydować się na tak ryzykowny krok, jakim było ogłoszenie przed świętami Bożego Narodzenia podwyżki cen na podstawowe artykuły spożywcze przede wszystkim. To właśnie sukces w polityce zagranicznej, jak wierzył, może go ubezpieczyć przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami reakcji społecznej na podwyżki cen. Tu Gomułka się bardzo pomylił i głęboko rozczarował. Ten grudzień na wybrzeżu był możliwy dopiero po grudniu, tym warszawskim, czyli po podpisaniu układu z Niemiecką Republiką Federalną. Gomułka uznał, że odniósł taki sukces w polityce zewnętrznej, że Społeczeństwo przełknie jakby tę gorzką pigułkę podwyżki ceny, uniesione niejako sukcesem geopolitycznym. Ale czy to właśnie grudzień 70 roku był tym momentem, momentem wielkiego sukcesu w polityce międzynarodowej, który musiał się wtedy zdarzyć? Czy to, że kanclerzem był Willy Brandt, czy to, że lata całe, cegiełka po cegiełce, to porozumienie Gomułka budował i właśnie wtedy dodał tę ostatnią cegiełkę do tego sukcesu. Rzeczywiście bardzo ważną rolę odegrało objęcie władzy w Bonn przez nowego kanclerza, rzecznika nowej polityki wschodniej, Willego Branta, przedstawiciela SPD. To ułatwiło podpisanie tego porozumienia. Ale zgadzam się raczej z tą tezą pani redaktor, która mówi o tym, że nie byłoby możliwe podpisanie tego porozumienia, gdyby nie wcześniejsze, konsekwentne zabiegi Gomułki i nie tylko Gomułki o to, żeby takie porozumienie mogło mieć miejsce. No ale jednocześnie wspominaliśmy przecież o tym w trakcie naszego spotkania dwa tygodnie temu. List biskupów polskich do biskupów niemieckich także nie pozostanie mimo wszystko bez echa. Nie otrzymał co prawda adekwatnej odpowiedzi ze strony episkopatu niemieckiego, ale echo pozostało w społeczeństwie niemieckim i rezonowało to echo stopniowo w kolejnych miesiącach, powtarzając pytanie, czy nie należy w końcu Przełamać tej bariery, która Niemcom przeszkadza nie tylko, co było może dla Niemców mniej ważne w normalnych stosunkach z Polską, ale przede wszystkim przeszkadza Niemcom na drodze do zjednoczenia, połączenia NRF-NRD. To była właśnie wizja polityczna Willego Brandta uznanie, że nie da się osiągnąć w przyszłości nawet odleglejszej porozumienia i połączenia nrf z NRD, jeżeli się wcześniej nie usankcjonuje granicy. Polski z Niemcami. Brandt uznawszy to przyjął niejako podstawowe założenie Gomułki, który tak właśnie konsekwentnie starał się tę sprawę prowadzić. Trzeba powiedzieć, że Gomułka miał sporo szczęścia, bo gdyby u władzy w Moskwie pozostawał nadal Chruszczow i koncepcja, której Chruszczow był gotów sprzyjać porozumienia ponad głowami Polski komunistycznej z Niemcami, wówczas Gomułka byłby bezradny. Willy Brandt czy jakikolwiek inny kanclerz niemiecki, gdyby miał zielone światło zapalone z Moskwy do zjednoczenia Niemiec bez uznania granicy polsko-niemieckiej, z pewnością przyjąłby taką ofertę i Polska nie miałaby uznanej granicy zachodniej. Na szczęście dla polskich ruszczow został odwołany, a Breżniew nie wskutek żadnej jakiejś specyficznej sympatii do Polski, bo tego rzecz jasna Breżniew nie miał. Przypomnijmy, to jest także okres rozpoczęcia tak zwanego procesu helsińskiego, przygotowań do konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, która ostatecznie odbędzie się w Helsinkach w 1975 roku. Ten proces zaczyna się właśnie w 1969 roku i to był element strategii Moskwy, by przez usankcjonowanie wszystkich granic w Europie, w tym więc granicy zachodniej Polski, przekonać niejako kraje europejskie, w tym Niemcy, że na to jest im niepotrzebne, że Ameryka nie musi być już obecna w Europie. To była daleko strategia sowiecka, która w tym jednym punkcie uznania granic w Europie była zbieżna z polską racją stanu. Broń Boże nie w tym, żeby usunąć Amerykę, ale na pewno w tym, żeby poprzez usankcjonowanie granic przekonać niejako kraje europejskie, że Europa jest już bezpieczna, że nic się tu już złego nie będzie działo. To właśnie wykorzystał Gomułka wraz ze zmianą w fotelu kanclerza w Niemczech do tego, by postawić kropkę na T w swoich wieloletnich staraniach, te starania zostały bardzo przyspieszone w 1970 roku, rokowania zaczęły się w lutym, a w listopadzie ich ostatnia faza, kiedy minister spraw zagranicznych NRF Walter Schell, późniejszy prezydent Niemiec, przybył do Warszawy, by ze Stefanem Jędrychowskim PRL-owskim ministrem spraw zagranicznych negocjować szczegóły układu Polski PRL-u z Niemiecką Republiką Federalną. Dla NRF-u kluczowym punktem było uzyskanie ze strony władz PRL-u zgody na wyjazd obywateli polskich niemieckiego pochodzenia a 375 tysięcy takich osób zarejestrowało się w Czerwonym Krzyżu jako właśnie obywatele polscy niemieckiego pochodzenia, którzy chcą na stałe wyjechać z Polski do Niemiec. To było to łączenie rodzin. To jeszcze nie, bo całe rodziny chciały wyjechać z Opolszczyzny, czy z Dolnego Śląska, czy z Górnego Śląska do Niemiec w tym momencie w poszukiwaniu nie zawsze, powiedziałbym, korzeni narodowych częściej lepszego życia, ale w każdym razie tworzyło to problem dla Polski. No niełatwo było się zgodzić z opuszczeniem dużej grupy ludności, przecież ważnej dla Śląska Górnego i Dolnego, czy Mazur. No ale Gomułka był gotów zapłacić tę cenę w zamian za to, co najważniejsze dla Polski, czyli na uznanie w tym układzie z RFN, że granica polska zostaje traktatowo przez Niemcy zachodnie potraktowana jako nienaruszalna do czasu zawarcia ostatecznego traktatu pokojowego. To warto sobie uświadomić, że wciąż jeszcze sprawa nie była załatwiona ostatecznie, ale po raz pierwszy państwo uznawane na arenie światowej jako główny reprezentant Niemiec, czyli Niemiecka Republika Federalna, uznawała ważność granicy na Odrze i Nysie. Nawet jeśli w przyszłości dalszej majaczyła kwestia jakiegoś traktatu pokojowego, po raz pierwszy na papierze Polska miała podpis niemieckiego kanclerza, bo złożył ten podpis 7 grudnia w Warszawie Willy Brandt, uznający ważność granicy na Odrzejny się. To był niewątpliwy sukces. Jeden z rajony, drugi zabity, krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela robotników Janek Wiśniewski padł. Wspomniał pan profesor już o tym, że upojony międzynarodowym sukcesem Gomułka stracił czujność i ogłosił w grudniu Podwyżki cen. Józef Teichma powiedział mi w audycji Świadkowie Historii, audycji nadawanej w programie Pierwszym Polskiego Radia, że podwyżki były konieczne, ale sposób ich wprowadzenia i czas ich wprowadzenia absolutnie nie gomułka. Popełnił dramatyczny błąd, a kolejne popełniał hurtowo, bo w końcu zgodził się także na to, by użyć broni wobec robotników. Nie chciał ze strajkującymi rozmawiać. Ta diagnoza Józefa Techmy, które przypomnijmy, był jednym z dwóch młodych delfinów, używając francuskiej terminologii monarchicznej, wskazywanych wtedy, czyli w 70 roku, jako potencjalnych następców Gomułki, namaszczanych przez samego Gomułkę. Drugim był Stanisław Kociołek. To właśnie o Teichmie i o Kociołku mówiło się wtedy jako potencjalnie, najważniejszych kandydatach do objęcia schedy po Gomułce za zgodą Gomułki, bo Gierek pozostawał rywalem Gomułki w tej walce o przyszłość polityczną PZPR, który budował swoją strategię walki o te władzę nie przez zgodę z Gomułką, ale w cichej z nim rywalizacji. Gomułka w tym czasie uznawał, że podwyżki cen są konieczne, bo ceny były w większości poza tą podwyżką cen mięsa z 67 roku zamrożone od wielu lat. Niestety zamrożone były również płace, a więc poziom życia na pewno nie wzrastał przez większą część rządów Gomułki. Taka była strategia Gomułki, by nie pożyczać, nie żyć na kredyt, żyć oszczędnie, co oczywiście ma swoją racjonalność, ale z punktu widzenia odbioru społecznego polityka zaciskania pasa nie mogła cieszyć się poparciem. A więc podwyżkę cen na wiele artykułów, w tym przede wszystkim artykuły codziennego spożycia, więc mięso, Tłuszcze, makarony. To, czym zapełnia się codziennie stół w milionach polskich domów. Podwyżka rzędu 17 do 30%. Nawet jeśli była uzasadniona koniecznością ekonomiczną, to jej ogłoszenie na 12 dokładnie dni przed Wigilią było katastrofalnym błędem. Szczególnie liczy się pieniądze przygotowując do tych wydatków świątecznych i tego rodzaju prezent pod choinkę ze strony władz był traktowany jako powód do szczególnego oburzenia, zdumienia i oburzenia jednocześnie. Tak dalej być nie może. Nie możemy żyć coraz gorzej. Jednocześnie apodyktyczny, trochę już sklerotyczny ton Gomułki, jego kolejnych przemówień. Nawet sam jako dziecko pamiętam wtedy dziesięcioletnie przemówienie Gomułki na barburkę siedemdziesiątego roku, no oczywiście wielogodzinne jak to zwykle Gomułka miał w zwyczaju. Wygłaszane tym jego charakterystycznym, skrzeczącym głosem, kompletnie oderwane od realiów, to musiało budzić także już narastającą odrazę i poczucie zmęczenia. Zmęczenia tą ekipą, postacią wodza, coraz powszechniej kojarzonego właśnie z tą rolą gnoma, w której obsadził go Janusz Szpotański, siedzący wtedy w więzieniu za swoją krytykę Gomułki. To wszystko razem kumulowało się właśnie w tym, co wybuchnie z taką siłą w połowie grudnia na wybrzeżu. Ale pozostaje jeszcze jeden bardzo ważny kontekst tego, co Gomułka jakby zlekceważył. A mianowicie gry toczącej się za jego plecami wśród towarzyszy z Komitetu Centralnego, z rządu, którzy coraz wyraźniej spiskowali, by go wreszcie się pozbyć. Fascynujący wgląd w tę grę daje film dokumentalny kilkanaście lat temu prezentowany w telewizji publicznej wypowiadali się główni bohaterowie tamtego czasu. Między innymi Stanisław Kociołek, Czesław Kiszczak, Teichma, wielu innych uczestników tamtych wydarzeń. Rysuje się wyraźnie z tamtego filmu scenariusz de facto sprytnie przeprowadzonego zamachu stanu, w którym wykorzystano kryminalne, można powiedzieć, błędy Gomułki, bo tak jak pani redaktor powiedziała, kiedy wybuchły pierwsze protesty robotnicze, spontaniczne, całkowicie, na pewno nie zaplanowane przez nikogo, nie będące wynikiem jakiegoś spisku Po prostu protesty przeciwko podwyżkom 14 grudnia w Gdańsku, stopniowo rozszerzające się na Trójmiasto i na inne ośrodki, kiedy Gomułka podjął następnego dnia rano decyzję, czyli 15 grudnia o autoryzowaniu użycia siły w przypadku, kiedy manifestanci zagrażają życiu lub mieniu publicznemu, a więc nie w każdym wypadku można użyć broni palnej, ale wyłącznie w przypadkach szczególnych, to niezależnie od tego ograniczenia, które nie zostało następnie uwzględnione przy użyciu broni na wybrzeżu, trzeba przypomnieć fakt, że Gomułka nie podjął tej decyzji sam. Ale byli na tym spotkaniu 15 grudnia wszyscy towarzysze odgrywający kluczową rolę na szczytach władzy, w tym generał Wojciech Jaruzelski, minister obrony narodowej. I nikt nie zaprotestował, nikt nie powiedział, że to jest być może nie mądry czy ryzykowny rozkaz. Wszyscy tę decyzję polityczną poparli. Jednakże ta decyzja sama w sobie nie prowadziłaby jeszcze do takiej tragedii, jaka rozpętała się w najbliższych dniach, gdyby nie zupełnie chaotyczna reakcja ze strony Gomułki na wydarzenia na Wybrzeżu, polegająca na tym, że wysłanych zostało jakby równolegle kilka ekip do Gdańska. Jedną najbardziej zaufaną kierował wspomniany już przeze mnie delfin Stanisław Kociołek, wicepremier. To był politycznie najważniejszy człowiek wysłany przez Gomułkę do Gdańska, ale poza nim operowało wojsko podporządkowane bezpośrednim rozkazom generała Jaruzelskiego. Operowało kilku innych wysłanników i wynikający z tego chaos kompetencyjny doprowadził do największej tragedii polegającej na tym, że w trzecim dniu zamieszek, kiedy skupiły się one już także w Gdyni, Kociołek wezwał przez ośrodek telewizyjny w Gdańsku robotników, by wrócili do pracy w Stoczni Gdyńskiej. Jednocześnie podjęta została wojskowa decyzja użycia broni przeciwko tymże robotnikom, którzy po prostu wracali do pracy. Wysiadali z pociągu. Wysiadali z kolejki podmiejskiej i tam właśnie na przystanku kolejki podmiejskiej w Gdyni rozegrała się prawdziwa masakra. Strzelano z karabinów maszynowych do no nie tylko nie atakujących nikogo robotników, ale po prostu robotników, którzy posłuchali apelu wicepremiera Kociołka. Kociołek zwany odtąd Krwawym Kociołkiem. Obciąża go niewątpliwie ta tragedia, która się wtedy dokonała. Kociołek usprawiedliwia się po latach, że wszystko co dokonało się wtedy w tej masakrze gdyńskiej było częścią prowokacji skierowanej przeciwko niemu, a co ważniejsze przeciwko Gomułce, no bo rzecz jasna Absurdem byłoby założenie, że Kociołek wzywał robotników do powrotu do pracy po to, żeby ich następnie rozstrzelać. Tu nastąpiła niewątpliwie niezgodność dwóch ośrodków decyzyjnych, czy ta prowokacja polegająca na doprowadzeniu do zwielokrotnienia masakry już się dokonującej, bo przecież było już wiele ofiar w pierwszych dniach starć z wojskiem i z oddziałami ZOMO i milicji na terenie Trójmiasta i w Szczecinie także, gdzie również rozwinęły się te protesty przeciwko podwyżkom na bardzo dużą skalę, to jednak największa masakra dokonała się w Gdyni. Ta ostatecznie kompromitująca Gomułkę i konkretnie jego reprezentanta Stanisława Kociołka, to wszystko niewątpliwie układa się jednak w scenariusz sugerujący rozegranie tego autentycznego protestu przeciwko władzy komunistycznej, przeciwko decyzjom Gomułki przez grupę wewnętrznych wrogów Gomułki. I niewątpliwie wtedy nastąpiła także akcja uzyskania poparcia dla obalenia Gomułki w Moskwie co w wspomnianym przeze mnie filmie dokumentalnym jest barwnie opisane i przez Józefa Teichme i przez Czesława Kiszczaka głównego poplecznika generała Jaruzelskiego Jaruzelski stanął po stronie szykowanego na następcę za błogosławieństwem Moskwy Gierka i tak 20 grudnia ostatecznie, kiedy Gomułka skompromitowany znalazł się w szpitalu i już nie był gotów się bronić, zresztą nie broniony przez nikogo w politbiurze, zdecydował się poddać i podać do dymisji. 20 grudnia zastąpił go Gierek. Teichma wspominał w audycji świadkowie historii, że nie było odważnego, by stanąć przed Gomułką i powiedzieć mu, że to już koniec. On to zrobił, kiedy już z Katowic wieziono do Warszawy Gierka. Tak, rzeczywiście. no tej ma jako ulubieniec Gomułki został niejako wydelegowany przez towarzyszy z Politbiura, którzy dokonali tego przewrotu. A Gomułka nie miał innej możliwości, jak tylko przyjąć decyzję. Zdawał sobie sprawę, że ona jest zaakceptowana w Moskwie i że próby protestu nie zdadzą się na nic. Najważniejszy jest wymiar może jednak nie ten polityczny, dotyczący jednego satrapy, który został zastąpiony przez drugiego ale fakt, że Kilkadziesiąt osób, według oficjalnych danych 45 osób zostało zabitych przez interweniujące wojsko generała Jaruzelskiego i przez oddziały milicji, że ponad 1200 osób zostało rannych, że zatrzymano ponad 3000 osób w trakcie Pacyfikacji tego robotniczego, przede wszystkim robotniczego, choć nie wyłącznie robotniczego protestu, którego centrum było na wybrzeżu, ale przecież pamiętajmy, manifestacje miały miejsce i strajki w wielu miejscach całej Polski. Ofiary te najkrwawsze padły na wybrzeżu i pozostawiły na zawsze pamięć o władzy formalnie nazywającej się robotniczą, która wydaje rozkaz strzelania do robotników. Była to audycja Historia Żywa.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 Jedynka. Polskie Radio. Już za chwilę.